Poglądy w tej audycji są subiektywnymi odczuciami autora. Witam serdecznie. To już kolejny odcinek TravelCastu. Tym razem zacznę na prośbę Krzyżmena opowiadać co się ciekawego wydarzyło w Izraelu i dlaczego tak bardzo mi się nie podobało. Znaczy może mi się podobało, bo nie było aż tak bardzo źle, ale generalnie nie lubię Żydów. O ile wcześniej nie miałem do nich żadnego ale, tak teraz mogę z całą stanowczością powiedzieć, że ich nie lubię. No, a przyczyniło się to Głównie przez to, co zobaczyłem w Izraelu, na Ziemi Świętej i myślę, że tego poglądu nie zmienię. Zresztą do dzisiaj się śmiejemy z Patrycją, że za karę pojedziesz do Izraela, więc raczej byłaby to kara, jakbym miał tam jechać ponownie. Chociaż kusi mnie może martwe, ale myślę, że pojadę je obejrzeć z drugiej strony, czyli z Jordanii, by tam troszeczkę dłużej się pokąpać niż 10 minut. Zatem co mogę powiedzieć? Wyprawa była dawno temu, nie wiem co pamiętam, pewnie mi się będzie wszystko przypominać na bieżąco patrząc na zdjęcia, także różne opowieści, dziwnej treści. Wyprawa była w 2008 roku, dokładnie to w styczniu, zaczęliśmy 8 stycznia, wróciliśmy 23 stycznia, a mieliśmy wracać chyba 30 stycznia. Także mało tego, jeszcze tydzień przed czasem wróciliśmy z tej wyprawy, tak bardzo nam się nie podobało, no ale to już inna broszka. W czym rzecz? Zaczynaliśmy z Krakowa lot bezpośrednio do Tel Awiwu. Lot w ogóle był chyba z Waszyngtonu, o ile się nie mylę, przez Warszawę, potem przez Kraków. My z Krakowa startowaliśmy, bilet sobie właśnie przed chwilą sprawdziłem, stary, ma stary mail z 2007 roku. Kosztował pierdyliard, no ale pracowało się na Islandii, to się miało, bo kosztował aż 636 dolarów. Wtedy płaciłem jeszcze w koronach islandzkich dlatego jest cena w dolarach nie wiem jaki był kurs wtedy dolara do złotówki w każdym razie 636 dolców samolot był chyba o północy w Krakowie lądowało się o 4 rano czy 5 w Tel Awiwie jak tylko wylądowaliśmy w Tel Awiwie a może jeszcze powiem z kim byłem, poza Patrycją byłem jeszcze z koleżanką Kasztanką która do dzisiaj mieszka na Islandii żeby było ciekawiej to Y, trzy dni przed odlotem dowiedziała się, że jest w ciąży w pierwszym miesiącu, więc y, generalnie przy okazji mieliśmy dodatkową przygodę w postaci różnych ataków nastroju i hormonów y, na kasie, kasie kasztankę, więc y, dodatkowo jeszcze tak podkręcała się cała atmosfera poprzez hormony. Y, już pierwsza ciekawostka była taka, że jak siedliśmy w samolocie, a samolot był kurczę wielki. Bo jeszcze nie leciałem tak dużym samolotem, w którym były dwa rzędy do podróżowania. Czyli było dwa, cztery i dwa miejsca do, do siedzenia. I był oczywiście posiłek w czasie lotu. W związku z tym, że był to samolot linii lot i chyba do tego jeszcze Tel Al, czyli żydowskich linii lotniczych. Był oczywiście posiłek. Nawet przy bukowaniu biletu można sobie było wybrać jakichś ze się posiłek bez dodatkowych opłat. No, ale jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy za bardzo o tym, że tak można. W każdym razie właśnie kasi się trafił koszerny. Ten obiad w powietrzu, także też taka, takie pierwsze uderzenie z państwem Izrael. Już w czasie podróży do tego państwa nas spotkała jak tylko wylądowaliśmy o piątej rano, to poprzeczekaliśmy chwilę na jakieś pierwsze autobusy, które jeździły, bo w Izraelu są świetnie, jest świetnie rozwinięta cała sieć autobusów między miastami i od razu postanowiliśmy, że pojedziemy do Jerozolimy. Cały myk polega na tym, że akcja się dzieje w styczniu. Oczywiście Kasia nie przewidziała tego, że w styczniu w Izraelu to jednak nie są tu bardzo ciepłe kraje i może być różnie. Mimo tego miała tylko polarek i chyba naj, najchudszy śpiwór jaki mógł być. No i tylko sanałki. Okazuje się, że... Znaczy ja to wiedziałem, co prawda dowiedziałem się dwa dni przed odlotem, że Jerozolima leży na 1000 metrów poziomem morza, więc nie ma bata, że mimo, że ta szerokość geograficzna jest, to musi być tam zimno. No i faktycznie w Jerozolimie było zimno. Mało tego, w pokoju było cholernie zimno, jak spaliśmy. W, w Jerozolimie w hostelu Hebron, zresztą. Także no troszeczkę pomarzła dodatkowo jeszcze ta ciąża. Także przygoda. I już na samym początku, tak właśnie teraz będę robił takie różne retrospekcje w opowieściach. Jak tylko wylądowaliśmy na lotnisku, to zaczęła się przygoda, ponieważ Patrycja stwierdziła, że ona nie chce pieczątki do swojego paszportu. Ponieważ planuje jeszcze jechać do Syrii, a Syria nie akceptuje i nie uznaje państwa Izrael. W związku z tym, jeżeli masz pieczątkę w paszporcie państwa Izrael, to automatycznie się nie wpuszczają do tego, do, do Syrii. I o ile się nie mylę, do Libanu chyba też. Ale głowy nie dam. W każdym razie, Patrycja postanowiła tej pieczątki nie przyjmować, no i jak dała paszport, to powiedziała, że pieczątki nie chce. Pani oczywiście powiedziała, że nie ma problemu. Ja poprosiłem o pieczątkę, była taka fajna. No i od razu, zaraz po tym, jak nie wzięła pieczątki, została wzięta na przesłuchanie, ale wtedy nawet jeszcze nie wiedziała, że to jest przesłuchanie. Z takimi krótkimi pytaniami, dlaczego nie chce pieczątki i tak dalej. No w każdym razie nie, nie było się z jakimiś większymi zgrzytami. Ostatecznie została puszczona wolno. My sobie z Kasią siedzieliśmy i czekaliśmy na nie jak ona była przesłuchiwana. O, co? W końcu to podobno izraelskie siły wywiadowcze są najlepsze na świecie, jeśli chodzi o przesłuchiwanie ludzi, niekoniecznie w sposób przymusowy, ale też w sposób taki, że tak ci zadają pytanie, że sam nie wiesz, jak trzeba kłamać. O czym się przekonaliśmy, ale będzie o tym później. Na samutkim końcu, jak już wylatywaliśmy z Izraelu, to też byliśmy przesłuchiwani i to dosyć konkretnie. No ale to może w kolejnym odcinku, albo jeszcze w kolejnym. E, wracając do Jerozolimy. Dojechaliśmy autobusem, autobus cały czas jechał pod górę i wtedy się Kasia uświadomiła, że tam jednak może być zimno wysiedliśmy na dworcu w Wielkim Wierozolimie no i wszyscy, tak jest to fajnie zorganizowane że wszyscy muszą przejść przez y, bramkę żeby wejść na dworzec, a jednocześnie nie da się inaczej wyjść z dworca, mimo że y, autobus jest na zewnątrz no i oczywiście pierwsze prześwietlenie bagaży ja przeszedłem kontrolę bez problemów ale i Patrycja i Kasia miały problem ponieważ w klapie plecaka y, miały scyzoryk no od razu przesłuchanie, po coś ten scyzoryk? No oczywiście tłumaczenie, że do robienia kanapek i na camping jakoś nie bardzo chciało tutaj przejść. No po jakichś 10 minutach maglowania i stwierdzeniu, że faktycznie to są turystki i nawet nie mają pojęcia, a że są przesłuchiwane i obserwowane pewnie przez niejednego tajniaka zostały puszczone. Ja sobie spokojnie czekałem z boku i się śmiałem. W sumie całą tą wyprawę Musiałem strasznie denerwować tych wszystkich Żydów, którzy nas przesłuchiwali przez te całe dwa tygodnie, bo cały czas naprawdę się śmiałem i takim tonem strasznego olewania do nich podchodziłem, ponieważ no, bawiło mnie to, jak bardzo są podejrzliwi na każdym kroku. Dlatego stwierdziłem, że będę im robił na złość i maksymalnie wkręcał. Najwyżej mnie deportują, przynajmniej wtedy będę miał super, ekstra szybki powrót do domu. A jeżeli mi się nie podobało, to w sumie tak mogło być no i po tym przesłuchaniu udało nam się dostać już na miasto no więc pierwszy kierunek to było oczywiście stare miasto w Jerozolimie tam gdzie Jezus chodził sobie po ulicach, wjeżdżał na osiołku gdzie są wszystkie najważniejsze obiekty do zwiedzania w Jerozolimie tam z, tak się też złożyło, że nasz główny przewodnik na czwarta osoba, która z nami podróżuje tudzież trzecia we wszystkich dotych, dotychczasowych wyprawach był to oczywiście Cezary i jego opowieści dokładne przez którą bramę trzeba wejść do starego miasta, żeby trafić do konkretnego hotelu tudzież hostelu. No i oczywiście trafiliśmy do tego hostelu co on, ale warunki były tak skrajne, że stwierdziliśmy, że może poszukamy czegoś lepszego. Po pierwsze nie było ogrzewania, no ale to nie było nigdzie. To jeszcze łazienka była taka obskurna, a no i oczywiście chyba nawet nie było okna, tylko była zasłonka. Zapomnieli wstawić w ogóle szyby. No i to też nie w hotel Hostel Hebron. Naprawdę polecam. Fajna obsługa. Amerykanie sobie, Żydzi pracują tam. Także fajnie, fajnie się gadało. Może się to nieco dowiedzieć. No i po przyjechaniu tam oczywiście zaczęliśmy zwiedzać kolejne punkty programu. Na początek tak za bardzo nie wiedzieliśmy w ogóle co tam robić. Nie mieliśmy żadnego, żadnego przygotowania. Tutaj jeszcze tylko dodam, że cała wyprawa była zainspirowana przez Patrycję, ponieważ Patrycja do wyprawy do Izraela była wielką fanką Żydów i bardzo ubolowała nad tym, co im się stało podczas wojny II światowej, dlatego w domu do dzisiaj pełno książek, leży, które teraz tylko zbierałem kurz na temat Żydów na temat ich tragedii i tym podobnych. Po powrocie z Izraela a nawet już w trakcie przeszła taką wielką transformację, w wyniku czego Żydów już nie lubi, podobnie jak ja no i właśnie przyczyniło się to, to, co nas tam spotkało też jeszcze taka jedna uwaga, że większość osób, które pojedzie do Izraela na zorganizowaną wycieczkę, gdzie jest autokar, gdzie jest przewodnik z parafii yy, i jedziesz do punktu A do punktu B, zwiedzasz, wysiadasz, to nasza koleżanka była miesiąc później i była zachwycona. W tym czasie żadna sytuacja polityczna się nie zmieniła, więc spotykała się z tym samym co my, ale w związku z tym, że była to wycieczka zorganizowana to nie była tak przesłuchiwana i tak kontrolowana, a chyba nawet w ogóle jak my, bo już pewnie tajniacy wszyscy wiedzieli o co, o co chodzi z tą wycieczką, więc była w pełni bezpieczna, dlatego ona uważa, że tam jest super i chciałaby tam pojechać jeszcze raz. A jeżeli wybierzesz się na własną rękę, gdzie podróżujesz cały czas z, z garbem na plecach, gdzie musisz go za każdym razem ściągnąć do prześwietlenia. 100 tysięcy pytań, co ja tu robię. Patryce dodatkowo jeszcze ekstra pytania, dlaczego nie ma pieczątki na każdej kontroli. Także naprawdę myślę, że zniechęca podróżowanie po Izraelu w ten sposób. Jak już się zameldowaliśmy w hotelu Hebron, to poszliśmy zwiedzać. No tam udało nam się mniej więcej drogę krzyżową pokonać z jakąś tam mapką, którą dostaliśmy w hostelu. Oczywiście chcieliśmy się bardzo dostać do kopuły skały, do takiego fajnego, złotego, czegoś co widać na zdjęciach z Jerozolimy, ale oczywiście całe miasto jest tak zakamuflowane i tyle z różnych uliczek, że bardzo ciężko tam dojść. No i co dochodziliśmy do drzwi? To jakiś zjeb żołnierz mówił, że nie, dzisiaj się nie da wejść. Nie, dzisiaj się nie da wejść. A że w Jerozolimie byliśmy kilka dni i próbowaliśmy tam uderzyć, to nigdy się nie udało tam wejść oczywiście weszliśmy tam, ale dopiero później po różnych przygodach także odwiedziliśmy już ten płaczu fajne fajne ale teraz w sumie dobrze, że mają nad czym płakać naprawdę ich nie lubię bo będzie to bardzo czuć w tej audycji w tych odcinkach o Izraelu mieliśmy taki plan, że na następny dzień z samego rana pojedziemy do strefy do strefy palestyńskiej, do państwa Palestyna które sobie jest za wielkim murem który otacza który faktycznie jest w centrum Jerozolimy jest otoczone całe państwo palestyńskie no i tak też na następny dzień zbiliśmy się w jakiś autobus oczywiście też wszystko wiedzieliśmy dobrze z wyprawy Cezarego Byliśmy się w konkretny autobus z jakiegoś tam dworca dojechaliśmy pod samą kontrolę paszportową tak więc przeszliśmy do państwa Palestyna tuż za murem oczywiście odprawy granicznej żadnej nie było, bo palestyńczycy są otwarci po to, żeby ich odwiedzali turyści, żeby zobaczyli, jak naprawdę oni żyją, w jakich warunkach. Tak więc po prostu się przechodzi przez kolejne różne bramy. Strażników żadnych nie ma, wchodzi się do państwa Palestyna. No i oczywiście od razu jest całkowita zmiana klimatu. Jesteś w tym momencie w państwie całkowicie arabskim, ale za to są fantastyczne różne są fantastyczne graffiti na murze z drugiej strony, od strony palestyńskiej. Oczywiście są takie wielkie płyty betonowe o chyba 4 metry albo i 5 mają wysokości i chyba z metr szerokości I na każdym jest takim fajnie od szablonu z plajem napisa napisane Made in USA. Myślę, że jest tym dużo prawdy, bo to przecież Żydzi ze Stanów finansują tego, tego typu przedsięwzięcia po to, żeby odgrodzić osiedla palestyńskie od osiedli żydowskich w każdym zakątku tego kraju. No tam taka śpiewka jest, oczywiście chcieli nas zawieźć od razu do, do samego serca Betlejem taksówką, ale my postanowiliśmy, że przejdziemy na nogach, bo to jest tylko kilometr, no tam taka śpiewka y taksówkarzy jest, że oni są tacy biedni i y tacy stłamszeni przez Żydów, dlatego to jest ich jedyny sposób na utrzymanie się i bardzo chcą, żeby dać im zarobić niestety nie udało im ich się nam przekonać, jakoś dziwne mercele, sami jeżdżą, więc nie wiem, czy to aż w tym tyle prawdy. Wiadomo, że są spłamszeni i mają problemy różne gospodarcze, ale no, skądś te pieniądze tam płyną. Tak więc idąc sobie wzdłuż muru, zwiedzamy kolejne ciekawe rysunki, różne takie wielbłądy, które są na zdjęciach na stronie do obejrzenia i tym podobne rzeczy. I docieramy ostatecznie do państwa, nie do państwa, do, do samego centrum Betlejem, gdzie zwiedzamy Całą bazylikę narodzenia pa Pana. Muszę tutaj sobie zerknąć na zdjęcia. A oczywiście całkowita zmiana klimatu jest. Gdzie za murem jeszcze u Żydów jest porządek w miarę i ludzie zamiatają. Tak u Arabów jest totalny rozpierdziel. Śmieci powrzucane między budynki. Jakiegoś budynku nie ma, to generalnie wysypisko w tym miejscu postanowili zrobić. Samochody podrapywane. Chociaż Mercedesy są takie sześciodrzwiowe też sobie można zerknąć na zdjęciach. Zapraszam do galerii na stronie. No wszystko oczywiście po, po, po arabsku jest napisane, ale w, nie ma problemów żadną, żadnych z komunikacją. Docieramy do, do, do Bazyliki Narodzenia Pana. Też za bardzo nie wiedzieliśmy, o co tam w ogóle chodzi, bo tak ani przewodnika dobrego nie mieliśmy. To już w ogóle podróże kształcą, jak teraz możecie zauważyć gdzie w Gruzji byliśmy świetnie przygotowani, widzieliśmy co, gdzie, jak. Tak w Izraelu było takie pierwsze zderzenie moje w ogóle z państwem raz, że takim mocno obcym. Drugie zderzenie z państwem arabskim, wcześniej byłem w Turcji, ale Turcja jest całkowicie inna od takich, takich klasycznych Arabów. Także no, trzeba było tutaj naprawdę dość szybko się uczyć i dostosowywać ostatecznie nie wiedzieliśmy w ogóle za bardzo gdzie iść. Trochę tam z tej relacji Cezarego, trochę z przewodnika. Ostatecznie udało nam się dotrzeć do, do tej bazyliki. Fajne jest to, że wejście w ogóle do tej bazyliki jest takie niskie, trzeba się dość mocno pokłonić. Bo drzwi są takie małe po to, żeby było je łatwiej bronić przed ewentualnymi najazdami. To chyba jeszcze leśni niemile tempraliusze budowali. W końcu tamtą ziemię w tamtych czasach, jak to wszystko budowali, to były przez nich okupowane. Fajne jest w tej bazylice mozaika, która się oryginalnie zachowała. Jest tak fajnie odkryta pod deskami. Jest to taka fajna konstrukcja, można po niej jakby chodzić, można ją zwiedzać dokładnie. No i najfajniejsze jest to w tych wszystkich starych budowlach, które naprawdę przetrwały dwa czy trzy tysiące lat, że są tak nisko. To znaczy, tak jak opowiadałem w przypadku Egiptu o dzielnicy koptów, która jest naprawdę 3 metry poniżej poziomu współczesnej jezdni. Tak samo było w przypadku tej bazyliki, która też jest... Niby wejście jest na, Tak jest zrobione, że jest na tym samym poziomie, ale żeby wejść do miejsca, gdzie urodził się podobno Jezus w tej stajence, w tym żłobie, gdzie dokładnie jest to miejsce, to ono jest naprawdę za 3-4 metry pod poziomem ówczesnego miasta. Tak miasta się budują na kolejnych osadach, które podobno spadają z kosmosu. Właśnie ostatnio pytałem się kolegów, znajomych archeologów dlaczego te wszystkie rzeczy są tak głęboko zakopane a że szukają w gruncie rzeczy to powinni te, na ten temat wiedzieć ale okazuje się, że odpowiedź uzyskałem chyba na Discovery albo na National Geographic. Po prostu dziennie z kosmosu wpada kilka tysięcy ton pyłu różnego, jakichś meteorów, piasków, takich cząstek malutkich, których nawet ich nie zauważamy i one powodują, że ziemia jest każdego dnia cięższa i one się osadzają. Tak naprawdę za tysiąc lat nasz ówczesny, nasz teraźniejszy poziom będzie metr niżej, więc wszystko będzie budowane coraz wyżej. Tak to podobno działa i właśnie dlatego te wszystkie rzeczy bardzo stare są tak głęboko. I tak samo było w tym miejscem narodzenia Jezusa, które jest naprawdę głęboko, schodzi się, szedł dodatkowo po schodach, już jak do piwnicy, a przecież podobno to była stajenka, no myślę, że stajenka nie była w piwnicy. Także naprawdę jest głębia. No i oczywiście kościół, jak to kościół, przepych, wielki miejsce, gdzie Jezus się urodził, jest w pełne w marmurach, w ogóle jakieś srebra, cudawianki ludzie podchodzą, całują to miejsce prawie że kładą się krzyżem w tym miejscu No podobało nam się, wyszliśmy dodatkowo zaczęliśmy zwiedzać jakieś ogrody całkim przypadkiem weszliśmy jeszcze do e, groty e, Matki Bosnej, Boskiej Mlecznej tutaj mi się chyba bardziej podobało bo ludzie nawet do końca nie wiedzą o tym, że to jest a właśnie jaskinia jest taka, taka ciekawa bo jest cała biała, jak mleko. I to podobno właśnie kropla mleka upadła Maryi z piersi, w wyniku czego całe ściany są bielutkie, chociaż wyglądało jak wapień. No i oczywiście powrót tą samą drogą, z powrotem przez odprawę paszportową. Tutaj muszę powiedzieć, że jeszcze po drodze w związku z tym, że za bardzo nie wiedzieliśmy, jak to wszystko będzie wyglądało, jeśli chodzi o samą wyprawę, mieliśmy maszynkę Radziecką do gotowania wody, no ale był problem z jej używaniem w mieście. Szczególnie jak się przemieszkaliśmy w hostelach, dlatego weszliśmy do sklepu z AGD, będąc w Betlejem, i kupiliśmy czajnik elektryczny, taki, taki chyba litrowy. W tym czajniku zaczęliśmy gotować e, wszystko, całą wodę na różne potrawy. Na... W jakieś tam zupki chińskie, takie pierdowe, które mieliśmy. No wiadomo, zawsze jesteśmy troszeczkę wyposażeni w ten temat, żeby oszczędzać na żywieniu się dość mocno. Szczególnie jeszcze w tamtych czasach, kiedy tak trochę bardziej oszczędzaliśmy. Tak więc, wychodząc z Betlejem, to jeszcze weszliśmy do sklepu na jakieś ciastko, herbatkę. Taka pierwsza arabska herbatka. No i przy okazji kupiliśmy czajnik. O, to taka pamiątka z, z ziemi palestyńskiej i udaliśmy się do wyjścia. Tam jeszcze przed, samym, przed samą odprawą jest taki sklep, gdzie w sumie z tego co zauważyłem zatrzymują się wszystkie autobusy, bo autobusy wjeżdżają przez bramę z turystami właśnie na wycieczkach zorganizowanych. Nie ma żadnej odprawy, wjeżdżają, zwiedzają Bazylikę, ładują się z powrotem do autokaru, zatrzymują się przed bramą, gdzie jest sklep z pamiątkami takimi typowo chrześcijańskimi. Znowu w autobus, tam pewnie jakaś mini odprawa jest i tyle no i właśnie w tym stylu się zatrzymaliśmy, tam sobie chyba kupiliśmy dzieciątko Jezus, takie fajne dłubane z, z drewna i jakąś jeszcze pewnie inną pierdołę, ale nam nie ma pojęcia co to było, dawno temu było, więc sorry no i musieliśmy przejść przez odprawę odprawę tym razem już, żeby wejść z powrotem do Izraela no i tutaj też była przygoda, bo y, oczywiście y, Żydzi się tak bardzo boją y, tych terrorystów, y, Arabów i Palestyńczyków że, że odprawa jest taka, że y, są drzwi, takie wielkie, normalnie jak więzień, jest pii, guzik, przechodzisz przez następne drzwi, jest, y, celnik od ciebie jest oddalony przynajmniej jakieś 3 albo 4 metry, jeszcze za kuloodporną szybą, ty pokazujesz tak z daleka paszport, no jak ma jakieś ale, to wtedy mu chyba gdzieś tam podajesz i przepuszczasz po jakimś stole czy po czymś. Także zero kontaktu w ogóle, jakbyś miał na sobie bombę, to jemu się podobnie nic nie stanie. No i potem ci oddaje paszport i przechodzisz przez kolejną bramkę. Znowu jakieś metalowe drzwi. Potem idziesz jeszcze kurczę z 500 metrów różnymi korytarzami. I w końcu wychodzisz z powrotem w Izraelu. Także odprawa jest naprawdę bardzo ciekawa. Pełna przygód no i pokazuje tego, jak bardzo Żydzi boją się Palestyńczyków, żeby mi dziś nie zabili masakra po prostu no i ten dzień w sumie cały dzień spędziliśmy w Palestynie, więc możemy uznać za zakończony zauważyłem, że im więcej opowiadam, tym coraz bardziej się nakręcam, żeby opowiadać kolejne rzeczy, Z razem sobie przypominam więc myślę, że będzie więcej tych odcinków z Izraela, a nie tylko jeden czy dwa tak więc do usłyszenia w następnym odcinku. Słuchajcie polskich podcastów. Wielkie dzięki za wszystkie głosy na typ miesiąca. Wielkie dzięki za top tygodnia, który był jakiś czas temu, ale zapomniałem o nim powiedzieć. Myślę, że to tyle. Cześć!